I Europy, ponieważ takich spacerów słuchowiskowych, z tego co wiemy, nie ma za dużo. Jest coś w Berlinie, to o tym wiemy, a w Polsce wydaje mi się, że, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o spacery w przestrzeni miejskiej, takie słuchowiskowe. Kiedy zakładaliśmy fonoramę, i to było trzy lata temu, zastanawialiśmy się nad projektem, w którym będziemy mogli wszyscy połączyć swoje siły, to znaczy mamy w fonoramie dział literacki i dział muzyczny, i żeby każdy z każdym mógł popracować, to narodził się pomysł spaceru słuchowiskowego, który się składa z wielu mikrosłuchowisk, co daje nam szansę współpracować każdy z każdą i każda z każdym. Jednocześnie robimy coś w przestrzeni miejskiej, publicznej, co jest dostępne bez przerwy, więc spotyka się